Mówił tak, mówił, mówisz masz Ej, ej, ej Mówił tak, mówił, mówisz masz 48 dziewczyn, wszystkie Monika Bellucci On serwował im wersety, tak jak tomina na wyspuci Głosił przepiękne sentencje, że nie zdobi szata ludzi Chadzał jednak po odzienie, kiedy grosik tata rzucił Robił to z wyczuciem stylu, byle modnić lata w Gucci On zakupił dwie żyletki i północy chlastał blue Z drogi dosyć kupił płaszcz do kolan długi Oprócz tego tysiąc mask, żeby go nie zwąchał z Kubii. Jego dupy są jak dawniej choć raczej Gabi. On jest trochę taki Steve Ty dla niego może szagi Krzyczał, że i wasn't me Gdy pytali skąd te dragi On serwował im te baśnie jak Andersen z Kopenhagi 4-8, brak dowodów się na prędcy pożegnali Wyskoczył do swojej Bambi Jak niechciany Joker w talii W mieście chętnych rząd, w mieście lepkich rąk Chciałby się nie tykać tego syfu jak detektyw Monk Mówił tak, mówił, mówisz masz Jeden chciałby ciszy, drugi pląsów, a on lubi wrzask Ej hey. Mówił tak, mówił, mówisz masz Kiedy patrzy w lustro widzi brylant, który zgubił blask Ej hey. Mówił tak, mówił, mówisz masz Jeden chciałby pląsów, drugi ciszy, a on lubi wrzask Ej hey. Tak. Mówi, mówisz, masz, mówisz, masz, Mówi, mówisz, mówisz Miał 48 dziewczyn, wszystkie Gigi albo Bella Rzuca je i nie powraca, choć są gitkie jak bumerang Kończy butelkę Merlo i się migiem z szato zbiera Oczysty z tyłu głowy, wciąż pieniądz wisi pan Bumeland. Teraz gdy zasypia trzeźwy, to ma wizję jak umiera Bo tu wszyscy robią ruchy, w kółko niby kapuera W tym dziwnym hotelu, w którym nie ma wi gra w pokera, przerznął, bo krzyczała, żeby leciał w Piki lampucera. Tamten skurwysyn blefował, tamten skurwysyn blefował, nie kontrolował się złap za, na stole była, potem plecik się schował, skoczył pod ladę recepcji i modlił się, modlił się, żeby go łysy nie dorwał. Pani z hotelu pomogła mu, gadała z łysym od ziemi i rysy przeglądał. O! W marynarce, jakieś 50 kafli. Nie ma co się tym przejmować, raczej nie są z mafii. O, ona kuca przy nim, mówiąc. Bardzo mnie to bawi. Jutro Fajrant, chce, żebyś mnie zabrał gdzieś i się poznamy. A on tak mówił, tak mówił, mówisz masz. Mówił, tak mówił, mówisz masz. Mówił tak, mówił, mówisz masz. Jeden chciałby ciszy, drugi pląsł, a on lubi wrzask. Ej, mówił tak, mówił, mówisz masz. Kiedy patrzy w lustro, widzi brylant, który zgubił blask.